Rozmawiamy z panem Jeremim Wałkiem z firmy Limagra. Panie Jeremi, proszę o kilka krótkich informacji na temat mieszańców, które zostały nagrodzone przez redakcję Raport Rolny w konkursie firmowych i roku 2014. Po pierwsze dziękuję za przyznanie nam nagrody za dwa nasze super mieszańce kukurydzy z roku poprzednim. Jesteśmy bardzo wdzięczni, jednak wiadomość gdzie w światzie, to jest dla nas ważne, no i te odmiany oczywiście potwierdzają swoją bardzo wysoką jakość. Co do odmian, które, o których mówimy w tym roku, czyli hity roku 2014, to mówimy o odmianach 30-215, to jest pierwsza nasza nagrodzona odmiana, jest to odmiana, która będzie testowana w tym roku, natomiast szerzej zamierzamy ją sprzedawać w roku 2015 i, po, i to jest odmiana, która w segmencie odmian przeznaczonych na wczesne ziarno, które, które, które jest bardzo wymagane przez rolników w Polsce. Jest to coś, z czym bardzo duże oczekiwania i uważamy, że tą odmianą yy, z, z właśnie nasi rolnicy będą zachwyceni i będą ją dalej uprawiać, bo kto ją kupi raz, będzie ją uprawiał cały czas. To jest odmiana w segmencie wczesnego ziarna, nowość i będziemy ją jak najbardziej rozwijać. Natomiast druga odmiana, 30 260, jest to kontynuacja naszego programu LGNA, czyli kukurydz odznaczających się największą strawnością, yy, dużym plonem suchej masy, które da, mają sobie duże energii, nie tylko w kolbie, ale i w całej roślinie, włóknie. I to jest odmiana nowa z programu LGNA. My ją też rekomendujemy na ziarno, bo oprócz najwyższych parametrów kiszonkowych i superstrawności, posiada też bardzo dobre parametry, jeśli chodzi o na ziarno. To tak w telegraficznym skrócie odnośnie tych dwóch odmian. I dziękujemy za wyróżnienie nas ponownie w tym roku. Czy mieliście Państwo okazję sprawdzić, przetestować, czy przyznane Państwu nagrody przez redakcję raportu rolnego przekładają się później na to, że klienci, wasi klienci prawda, powołują się na to, że on widział gdzieś tam, że ta odmiana została nagrodzona i yy, czy macie takie komunikaty od strony waszych nabywców? E, raport Rolny jest to poczytne czasopismo yy, w dużym nakładzie, które dociera do, do rolników i niemątpliwie, bez żadnej wątpliwości, tak, gdyż było, było nagrody były wymienione, mój wybiad był zamieszczony w raporcie roku w ubiegłym roku, dużo ludzi dostało tą informację, jak najbardziej tak, ECHO poszło w świat i nie mam wątpliwości, że odnośnie tego roku 2014 też rozejdzie się szerokie ECHO odnośnie nagród, które dostały odmiany 3215 i 3260. Bardzo Panu dziękuję za rozmowę i życzę dalszych sukcesów. Bardzo Panu dziękuję i jestem do dyspozycji jak zwykle w roku następnym i spodziewamy się może też następnych nagród.